Kalendarz adwentowy Inside Baseball. 14 grudnia. Cokolwiek myślisz o takich arabskich krajach, które... Muzułmańskich krajach, które mają <grym> bardzo, wiesz, bardzo um, ostre zasady dotyczące ubierania się kobiet i mężczyzn, to musisz przyznać, że to będzie fajne. Um, Cokolwiek myślę. W Iranie... Mężczyzna został aresztowany, 26-latek. Został aresztowany i skazany za noszenie szortów. Co najwyraźniej jest, wiesz, nie w porządku. E, bo tak jak w, wiesz, kobiety muszą nosić hijaby i inne takie, to mężczyźni również powinni obserwować takie st pewne standardy. Prezentować pewne standardy i na przykład nie nosić szortów Nie będziesz nie pokazywać łydek, no. Zboczone łydy. I został skazany na przepisanie książki. W zasadzie dostał coś w rodzaju... Prawdopodobnie dostał jakiegoś rodzaju Biblię, którą musiał przepisać ręcznie. Mhm. Co uważam, że jest super ciekawą i uroczą karą. Nie? Jest spoko. Wydaje mi się, że nie zrozumiał pary, za co dostał to. No jak? Na pewno branie. mu powiedzieli, że... No bo... <śmiech> że Słuchaj, gdyby to była gdyby to, był, no, gdyby to była kobieta w krótkich spodenkach, to zrozumiałbym ukamieniowanie. Ale przepisywanie przepisywanie książki no you, you write lines. No nie no, to... Zakładam że po prostu zakładam że po prostu nie tylko był w tych nie tylko był w tych shortach ale także był w tych shortach w odpowiednim nieodpowiednim miejscu jakby. Nie. Problemem, no to jest, nie. To jest problemem, nie. A, w Polsce że nie w domu. U nie są, no na przykład szorty w Polsce nie są nielegalne, ale powiedzmy, że w tam nie wiem w, naj, w trakcie wielka wigilii na największe, nie wiem, w największym kościele tam i tak dalej, może nie będą super mile widziane. Hmm? Dużo jest przecież takich motywów, jeśli chodzi o sam ubiór, które są trochę. W sensie wydaje mi się, że dobrze byłoby zrozumieć. Hmm, dobrze byłoby zrozumieć nie tylko, bo jego, jego ojciec był prawnikiem i dlatego prawdopodobnie to wyszło, mm. więc jego ojciec prawnik Dzięki mówię, temu nie, nie jest nie jest zakazane, żeby tego nie jest zakazane, żeby tego nie robić, mm -hmm. I ty mówisz, no wiele rzeczy nie jest zakazane, <laughs> Na przykład, nie wiem, smarkanie w, w kościele przez godzinę, <laughs> no to nie jest mile widziane. Nie? <laughs> W prawie, prawie. Taki podcast by pościągnął. I na końcu wracamy i tego nie było. Jakby przez godzinę to leci, i potem wracamy do rozmowy, tak jakby nigdy tego nie było. Ja mówię, co nie? I ty mówisz, tak. I nagrywamy dalej. Tak, tak. Masz, trochę, masz tutaj chyba rację, bo na końcu artykułu jest napisane, że. Nie ma konkretnego prawa, które mówi, jak mężczyźni mają się ubierać. Tylko że mają, wiesz. Observe Modesty Standards, to znaczy, że prawdopodobnie musiał być w dziwnym miejscu. Ale no, mi się wydaje, tak. że jeżeli ktoś ci każe, jeżeli ktoś za karę każe nie przepisywać religijne pismo, to musisz zostanę, to musisz mieć. jakby W sensie to musisz być Amerykaninem chyba, żeby nie zrozumieć aluzji. Ja chciałbym takie kary. Uważam, że jest to fajna kara, w sensie taka, że wiesz pójdzie ci w pięty, jak będziesz musiał ja pole 20 zł za nieobyczajny wybryk. który. To dostaliśmy, kiedy nie chcieli nam wcale wlepiać kary. Tak przynajmniej sobie tłumaczę. Dzisiaj... No ale nie kazali ci przepisać traktatu biega i traktatu, traktatu, traktatu nie chodzimy po dachach autorstwa yy... Skrzypek. Właśnie, co mogliby nam zapisać? No, Biblię w Polsce chyba, ale. Um, Jakiś książkę, no, no, no, no, książkę o dobrych obyczajach? No, książka o dobrych obyczajach? No, może, może właśnie obyczajne. skrzypka, jak to coś skrzypka. Skrzypka no, na, dachu? na dachu? Skrzypek na dachu. Ale to nie jest książka, to jest. Gdybyśmy e... musieli musical. nauczyć się i zaśpiewać. To musieli nauczyć się i zaśpiewać, Trzeba już wystąpić wystąpić w minimum 20 osób. W świetlicy osiedlowej jest scena. Macie wystawić sztukę, skrzypek na dachu i zaprosić cały Ale by komisariat. Było... Ale to by było zajebiste, gdyby roboty społeczne były artystyczne. Nie, że tylko tam gdzieś pójdziesz, coś naprawisz, posprzątasz i tak dalej. Tylko faktycznie, że na przykład no namalujesz ładny obraz. Albo, nie wiem, zamalowanie pociągów, powiesz, takim jesteś ładnym tym, to pociśniesz tutaj mural. To się, całe... to się zdarza. To się zdarza. Nie będę mówił kto, bo nie chcę nikogo autować. Mhm. Ale znamy osobę, która została przyłapana za młodu z, z gramem e, zioła w kieszeni na światłach mhm. i dostała ta osoba prace społeczne w postaci właśnie namalowania muralów w jakimś przedszkolu. E, mhm. No powiedzieli, I, że, i że się oczywiście ten mural konrad. Ta osoba uczyła się, przygotowywała się do szkoły artystycznej i jakby to wyszło czy w trakcie jak przesłuchania czy czegoś. I po prostu dostał proces społeczny. Ta osoba dostała, chciałem powiedzieć. Nie chcę tutaj wskazywać buci kogoś. <śmiech> Słyszałem, że ta osoba ma duże przerodzenie. Ogromne. I heard he's a really cool guy. Respected in the community. A, wyślę mu ten odcinek. Jej. Tej osobie. Konrad Koko Okoński pisze do Konrad Okoński. Hej, jeśli nie masz na Messengerze rozmowy z samym sobą, żeby wysyłać sobie linki na później, to nie wiem, kim jesteś Mateusz. Maile. Kiedyś tak tylko tak się dało przesłać rzeczy czasami, więc słało się maile. Na przykład, że chciałeś zapisać jakiś plik albo coś takiego, albo jakieś ważne notatki. Mhm. Na ten. Do dzisiaj na przykład chyba z CDK do Windowsa. Gdzieś ma wysłany sobie na przykład albo coś takiego. Kiedy już zeskrypują całe twoje, wszystkie twoje rozmowy dla AI, to AI będzie mogło sobie zainstalować twojego Windowsa. Nice. Prawdopodobnie nie ma już wsparcia, także jeden pier. To nie jest ile widziane, nie? Prawie.